Café Macabre. Cześć, witamy w kolejnym wydaniu audycji Kafe Macabra. Po tej stronie mikrofonu Jacek Brzezowski z Wrocławia. Z tej strony z Warszawy Paweł Serius. E, no, siódmy odcinek. E, całkiem szybko, żeśmy się zabrali do nagrania kolejnego. W tym wyjątkowo odc... szybko. No, <laughs> tylko żeśmy się spieli, w ogóle. Jakby dla mnie ten tydzień był obfity w różne wydarzenia e, wokół tych obu audycji, które tutaj Grozę, zarówno kafe Macabra, jak i tych niej i jakoś, nie wiem, pełen energii. Pomyślałem, że nagramy kolejny odcinek kafe Macabra hmm, nadganiając jakby też po części zaległości. Zwłaszcza, że mieliśmy dużo pozytywnego odzewu hmm, na poprzedni odcinek. Nie myślałem, że aż tyle osób czeka na, tak, no, hmm, na kolejne odcinki Café Macabra. Hmm, pomyśleliśmy, że może jakby półroczne wstępy czasowe pomiędzy kolejnymi odcinkami jakby nie wpłyną dobrze na hmm. Naszą audycję i postanowiliśmy po zaledwie tygodniu nagrać kolejny odcinek. E, w, tym razem będziemy mówić o filmie no, dosyć nietypowym, właściwie, jak na kafe macabra. E, to będzie Eden Lock w reżyserii Franka Wistla. E, jest to właściwie francuskie science fiction, takie dosyć nawiedzone. Będziemy za chwilę mówić więcej, a może na początek kawałek znaleziony na serwisie Jamendo, który zresztą serwis mi Pawle polecałeś, to się nazywa Sieste Osho, czy Sieste Osho, bo to jest francuska kapela, kapela się nazywa Suerte. Syste Osho z albumu Pastek, Kapolisserte no a dzisiaj będziemy mówili o Eden Log czy Eden Log, czy jak to, bo to właściwie jest film wydany też w Stanach pod tym samym tytułem, a to jest francuski film, więc żeby nie było, że znowu tutaj po francusku nie przechamy, no ale no, tak się nazywa sami pewnie już widzieliście tytuł no i ogólnie może zacznij Pawle jakby, o czym, właściwie jak się zaczyna ten film i... no bo tak, bo to jest, tak, jak to się jest bardzo no bo, z, z, no bo początek, tak, początek jest bardzo intrygujący już... właściwie i jak zobaczyłem początek to byłem pod wielkim wrażeniem no jest jakaś tam jaskinia gościu budzi się wychodzi z jakiegoś bagna błota, nie wiadomo czego i, i, i, i nic nie kojarzy w ogóle nie wie co to jest, co się tam dzieje bardzo fajny klimat, yy, bardzo mroczny yy, no i jakby wspina się do góry się okazuje, że to jest jakaś jaskinia i, i yy, yy, yy, próbuje stamtąd się jakoś wydostać yy, no po drodze dzieją się tam różne rzeczy no i, i tutaj właśnie już wcześniej rozmawialiśmy z Jackiem na, na temat tego filmu i no będziemy mieli znowu odmienne zdanie o tym filmie, bo ja do samego końca czekałem na wyjaśnienie i do samego końca nie wiem o czym ten film był poza tym, że gościu próbowałem z jaskinią, tak w skrócie. Ta jaskinia tak naprawdę się okazuje w pewnym momencie jakimś takim podziemnym kompleksem, e, jakąś taką kopalnią, czy coś w tym stylu, w którym e, to się tam po drodze wyjaśnia, bo on trafia na jakieś takie panele informacyjne, gdzie pokazują mu się jakieś nagranie wideo, które tam ładne panie coś tłumaczą w różnych językach i się okazuje, że on jest w jakimś kompleksie właśnie podziemnym, pod jakimś miastem, które się nazywa Eden Log. E, e, czy, czy, czy, czy ten cały kompleks się nazywa Eden Lock, jakoś tak I, e, no i on jest jakimś teoretycznie z założenia z tego co tam są przesłanki, on jest jakimś takim rob robotnikiem, który należy do systemu, że jak już odwali swoją robotę, to może wyjść na powierzchnię i cieszyć się życiem na powierzchni a cały film się rozgrywa właśnie w tych w tym podziemnym systemie, tej jakiejś fabryki takiej, czy właśnie wiadomo, nie wiadomo co to jest e, i, i i cały film właśnie polega na tym, jak on nie pamiętając nic, kim jest i, i co się dzieje, odkrywa razem z widzem po kolei detale na temat tego, co tak naprawdę się tam dzieje, bo tam się pojawia jakiś taki motyw, że wszędzie te, takie korzenie wyrastają, jakiegoś człowieka gdzieś w ścianie spotyka, który jest, jeszcze z nim gada i pomimo, że jest już na wpół przywiązany do tej ściany przez jakąś roślinę i, i to właśnie polega na tym, że cały film właściwie jest takim sennym odkrywaniem tej rzeczywistości, która, którą reżyser gdzieś sobie tam wyjaśnił. No i... Znaczy, fajne jest to, że tam łatwo się wczuć w głównego bohatera, bo główny bohater kompletnie nie wie, o co chodzi. No i widz też tak, nie. No i to jest... <laughs> Więc to mhm. jest takie jakby odkrywanie po trochu... Yy gdzie on jest, co tam robi. Tam jeszcze do tego się pojawiały jakieś takie obce istoty, które jakby w zamyśle są tymi opuszczonymi robotnikami, które przeżyły, znaczy ci robotnicy przeżyli jakąś mutację chyba i, i tam podążają za tym naszym bohaterem i się dzieją dziwne rzeczy. Do tego jeszcze dołącza się ekipa żołnierzy, które nie wiadomo dlaczego chce go też tam dorwać w tych podziemiach i on jakby konsekwentnie od jakichś najniższych poziomów tych, tego kompleksu stara się dostać na powierzchnię. No i znaczy w zasadzie to oni szukają nie jego, tylko kogoś zupełnie innego. Tak? No oni tam później mówią, że szukają kon konstruktora i to też było dla mnie takie trochę dziwne. To jeszcze bo... pogadamy o tym w dalszej części yy... programu. Bo to no jest... właśnie. <laughs> bo może znowu za dużo powiem na samym nie, początku. jeszcze to... znaczy, yy, łatwo będzie o tym, ten, o tym filmie mi się wydawało, że będzie łatwo rozmawiać, bo tutaj możemy bardzo dużo powiedzieć o klimacie jaki jest, który moim zdaniem jest bardzo fajny. E, film jest kręcony e, z ręki, co jest, e, co nadaje takiego klimatu, szczególnie w, kręconego w tych jaskiniach, takie bardzo klaustrofobiczne przestrzenie, e, bardzo mało koloru, przeważnie m, kadr na przykład składa się w większości z e, ciemności, tylko gdzieś tam jakieś małe światełko widać, czy le, ledwo oświetlony profil głównego bohatera, który gdzieś tam podąża tymi korytarzami i to jest taka, taka podróż przez mrok. Tak naprawdę. Ja jestem bardzo ciekaw, jak, jak to się oglądało w kinie. Niestety nie było mi to dane. E, bo to mogło być niezłe wrażenie. Myślę, że jak ktoś miał jakieś takie właśnie zapędy klaustrofobiczne, to mogło być fajne fajna też, pomimo, że tak skromnie dodana muzyka w odpowiednich momentach dodawała odpowiedniego klimatu. Ona jakby nie była nachalna, to nie była jakaś symfonia, która gdzieś się tam się przejawiało w tle, ale, ale to było takie fajnie, że w niektórych momentach takiego smaczku dodawało, To było takim przyjemne. No no zwłaszcza, że do tego filmu trafiliśmy Tak, tak, to jest pewna sytuacja. po tak. ostatnim odcinku. Bo Paweł, Paweł ostatnio, jak e, mi zakomunikował, że jest muzyka do ściągnięcia za darmo z Martyr, jak to się wymawia ostatnio, zostaliśmy poinformowani. Eee, mhm. w, tego samego składu, czyli Sepuku Paradigm, e, właśnie był na ich stronie również album z muzyką z Eden Log. No i poszliśmy tropem. Moim zdaniem okazało się, tak, że... Plakat wyglądał tak, bardzo tak, fajny, tak, fajnie, plakat więc trzeba było zobaczyć. Plakat z, na pewno już widzieliście na stronie, jak już, znaczy my mówimy właściwie o tym, co będzie w przyszłości, a, a wy już to pewnie macie za sobą, bo razem z tym umieścimy, jest trailer jak zwykle i plakat, który no, jest fajny, fajny. To właśnie ten plakat mnie zaciekawił, bo zresztą są, są jakby dwie wersje plakatu, bo chyba pierwsze co to widziałem, okładkę na właśnie stronie Sepuku Paradigm, a jeszcze jest taka druga okładka z tym takim wielkim korzeniem. Z takim korzeniem. Ta, ta, ta była naprawdę fajna. No i jakby sam film przez, sam film mi się bardzo podobał z tego względu, że on podążając za tym bohaterem, znaczy to może być plus i minus, ten film był bardzo jednostajny tak naprawdę, pojawiały się takie momenty, kiedy on się tak napędzał, ale nie było jakichś strasznie dużych zwrotów akcji. To był po prostu taki film, w którym co jakiś czas dostajemy kolejne informacje i zaczynamy sobie składać tą całą historię sami do kupy razem z głównym bohaterem. I, I tam są jakieś takie akcje typowe dla horroru, że tam jakieś potwory wyskakują, jest nawet jakaś walka, lekko dziwna scena erotyczna I, i to wszystko jakby dawało taki obraz właśnie takiej scennej podróży przez y, jakąś dziwną krainę. I to, to mi się strasznie podobało. E, jakby pierwsze, pierwsze wrażenie, jakie miałem, pierwsze dwa filmy, które sobie przypomniałem, to był Stalker Tarkowskiego, e, który właśnie też jest bardzo podobnym takim filmem o, o podróży mm, e, tych tytułowych stalkerów przez zonę, e, taki zamknięty obszar, gdzie oni właśnie i cały film jest o takiej podróży przez tą zakazaną strefę i na drugą sprawy to jest bardzo podobny film bardzo podobne takie założenia są może od strony filmowej trochę inne ale też taki spokojny powolny, powoli rozwijający się charakter filmu właśnie przypomniał mi Stalkera a z strony wizualnej, czyli tego ograniczenia koloru przypomniał mi się Agli Swans, czyli Brzydkie Łabędzie, czyli film robiony na postawie książki Strugackich pod tytułem Paradeszczów, który też bardzo polecam. Film był tyle dziwny, żeby był nakręcony w czerni, odcieniach czerwieni i niebieskiego chyba też jeszcze i to było takie dosyć nietypowe. A tutaj właściwie mamy odcienie jakiejś szarości, lekko zielony, lekko niebieski i na dobrą sprawę moim zdaniem ten film Chyba nawet lepiej by wyglądał jako czarno-biały film. On... Hmm. Nie wiem, wtedy chyba by się zrobił już taki całkiem ciemny. Tak, tak był dosyć klimatyczny. no i, i no Było coś prawdziwego w tych zdjęciach. Ja przecież czarno-biały już by były przy, przekombinowane trochę. Hmm, może, to znaczy mi się wydaje, że, że w tym filmie na tyle tego koloru brakowało, że to by nie zrobiło tak dużej różnicy, a, a tylko ten cały kontrast, który właściwie jest w całym filmie, bo tam jest tylko kilka takich scen, kiedy jest naprawdę jasno, a non-stop mamy właśnie jakieś tylko ledwo zarysy, gdzie ten kolor, moim zdaniem, nie odgrywasz takiej dużej różnicy, a, a, a czarno-biały, no ja wszystko lubię czarno białe filmy, a ten, moim zdaniem, dobrze by się nadawał na właśnie tego typu filmy. nie wiem, czy by się obronił, bo dla mnie ten film, no, mógł coś nieść, a zrobił się taki, mimo głębokiej jaskini, zrobił się płyty. Ja, ja nie wiem, może jestem przyzwyczajony do filmów amerykańskich z jakimiś wielkimi finałami, a tutaj finału no, no, nie było, no, Niby był, ale... jakby nie wiem. No, ale to od razu się czujesz, że to jest film europejski, nie? To jest coś takiego... Ten film jest tak niekomercyjny, moim zdaniem, tak w ogóle zadziwiające, że film dostał bardzo niskie noty. Jakbym miał tylko wybierać filmy na podstawie jakichś ocen w internecie, to ja bym pewnie nigdy po ten film nie, nie sięgnął, ponieważ on ledwo wychodzi poza jakieś tam 50% średniej w tych ocenach, co mnie strasznie zdziwiło, bo moim zdaniem to jest kawał takiego dobrego, mrocznego science fiction w takich dosyć takich postapokaliptycznych klimatach, takiego końca ludzkości, jakiegoś takiego zdegenerowania zupełnego, opuszczonych miejsc, opuszczonych właśnie takich zagubionych ludzi w tym wszystkim i właśnie to było, to było fajne w tym filmie, to mi się podobało. No ale to takie niedomówienia, nie, nie, do, nie, do mówienia. nie ja wiem, czy to jest dobre. Ja myślę, że ludzie wolą wiedzieć, po co to wszystko się tam działo, po co oglądał ten film przez półtorej godziny no mi się wydaje, że zaraz to za chwilę o tym będziemy rozmawiać, ale jakby dla mnie była bardzo fajna taka ta cała taka metafizyka tego filmu, takie, mm, taka magia obrazu po prostu. Ten film się fajnie oglądał dla samego obrazu. Gdyby on był bez dźwięku, tylko z samą muzyką, może poza niektórymi scenami jego by się dobrze oglądało jako film Niemy też. Tak, Ja już w ogóle minimalizuję ten film, nie? Czarno-biały Niemy. No, no to tutaj mogę się zdecydowanie zgodzić z tą, bo faktycznie patrzyło się bardzo fajnie. I on, co prawda, pewnie znaczy on by mógł się znudzić w tym sensie, że tak naprawdę ten koleś rzeczywiście przez cały film idzie przez jakieś korytarze, nie? I tam od czasu do czasu znajduje jakieś nagrania, coś tam się dowiaduje, goni się z tymi stwórkami i, i tak dalej, a... No, to jest film drogi. Co prawda dosyć dziwnej drogi. <grym> dziwny, drogi. E, ale to rzeczywiście jest film drogi. E, i, I właśnie będziemy za chwilę rozmawiać e, o, o tym, o czym jest film od początku do końca. Więc e, jeżeli nie zachęciliśmy Was do oglądania w tym momencie i wiecie, że nie będziecie e, tego oglądać, albo nie będzie Wam robił różnicy, czy się dowiecie wszystkiego na temat tego filmu, to Zapraszamy Was. Albo już to oglądaliście. To zapraszamy do kolejnej części naszej audycji. No a teraz będzie kolejny kawałek właśnie z klimatów jazzowych, francuski jazz. To był kolejny kawałek e, Kapeli z Płyto Pastek. E, tutaj mam problem z przeczytaniem tego tytułu, więc może po prostu widzieć w nocy odcinku sobie przeczytacie, jak się ten kawałek nazywa, bo nie chcę się kompromitować tutaj lingwistycznie na forum. E, no i teraz przechodzimy do takiej naszej wiwisekcji e, na odcinku I, i rozmawiamy jakby o co w tym filmie chodziło. Jakby nie wiem, czy ty, Paul, chcesz zacząć, czy. czy... No właśnie. Nie, to znaczy okay. ja mogę zacząć. Zacznę tak. Jacku, wytłumacz mi, o co w tym filmie chodziło. <laughs> eee, wiesz co? Eee, tak. Kaleś się budzi w tych podziemiach. Nie? Zupełnie i skuczy w jakichś szmatach, dorywa tą lampkę, zaczyna się gonić z tymi potworkami. Eee, no i. Gdzieś tam na samym początku już mi się zaczęło klarować, że po prostu powstało jakieś miasto, które jest podzielone na dwie kasty. Coś takiego jak w Maszynie Czasu Wellsa, że są ci podziemią, którzy są sługami tych nadziemią, ziemią, mniej więcej te klimaty. No i są ci robotnicy, którzy po prostu pracują i w pewnym momencie dożywają jakiegoś takiego stanu, kiedy odpracowali swoje i mogą żyć na powieści. Mniej więcej taki, tak jest na początku. Później ja tam gdzieś przemierzę dalej, i poznaję tam różne postacie po drodze, które jakby dla fabuły są mniej lub bardziej istotne, no i e, e, on trafia na jakieś nagrania, gdzie widzi, e, że był jakiś błąd w systemie, że ktoś tam się e, sprzeciwił temu wszystkiemu i tak na dobrą sprawę cała fabuła wyjaśnia się według mnie w ostatnich tych 5-10 minutach, kiedy on e, dochodzi na samą górę i gdzieś tam trafia do tego pokoju kontrolnego i się orientuje, że tak naprawdę ci robotnicy, że, aha, i jeszcze w... oczywiście zapomniałem, że jest to cała roślina, która gdzieś tam w jakiś sposób niszczy ten cały system i swoimi korzeniami go tam nicuje i ta, ta roślina teoretycznie jest jakimś tam gwoździem tego miasta, się okazuje, że tak naprawdę ci robotnicy nie są używani do żadnej pracy, tylko oni są źródłem energii dla całego miasta. No i jakby tak wygląda system, a nasz główny bohater tak naprawdę właśnie dlatego to o czym rozmawialiśmy, nasz główny bohater okazuje się właśnie być tym konstruktorem. tym jest konstruktorem, ponieważ oni jak go zobaczyli, ci żołnierze, no to nic, nic z nimi zrobili, tylko dali mu mundur. Poczekaj, poczekaj, to nie, to ja ten film Aha. zupełnie inaczej zrozumiałem, mi się wydaje, że on nie był konstruktorem, on był jednym z tych wojskowych, on był jakimś tam, nie wiem, dowódcą ich czy kimś takim, a jako konstruktor przedstawiał się ten y, pierwszy człowiek, którego spotkał, ten taki przybity do ściany y, korzeniami. Poczekaj. On, on się przedstawiał jako konstruktor, przy czym yy, tam gdzieś mówili, że właśnie to wojsko biega, hmm. szuka konstruktora, yy, a y, ta kobieta, która była tym jakimś tam yy, biologiem, kimś tam od roślinek, kimś takim, yy, ona zaczęła mówić, że to oni jej szukają więc tak naprawdę to ja nie wiem, kogo oni szukali. Mówili, że konstruktora. Za konstruktora podawał się najpierw ten facet, potem w zasadzie ta babka. I to takie, wiesz, no, zakręcony to. A... <grytania> Dlatego ja nie wiem do końca, o co o, chodziło kurze. w tym filmie. I przy czym okazuje się, że ten, ten główny bohater, który wygląda teoretycznie na jakiegoś tam dowódcę całej tej, tej bandy żołnierzy, był jakimś, nie wiem, wybrańcem czy kimś, bo no właśnie. To do też był taki motyw. E, nie wiem, być może właśnie. A, bo tam był jeszcze ten motyw, że ci, robot, e, ci ludzie, którzy pracowali w tych podziemiach, oni w pewnym momencie zaczynają tam mutować i zamieniają się w te stwory i tracą panowanie nad sobą. No i nasz główny bohater wykazywał doskonałe skłonności do tracenia panowania nad sobą. Co było między innymi widać. No, a, a właśnie i znowu tutaj ja mam inne wrażenie. On nad tym panował. Nie zapanował no, za pierwszym za panu... razem, a później nauczył no, się tego używać. Tak, no ale no, gdyby panował w tak to na przykład nie byłoby tej sceny, że on chowa tą kobietę do tego pudła. Nie? E no, na wszelki wypadek, no, ale jakby już wiedział, że może coś no takiego tak, wywołać. No tak, no sobie z tymi stworkami poradził. No, ale, ale poradził. W, w z kobietą sobie nie poradził, w sensie ze sobą nie poradził. No, to był ten <laughs> pierwszy raz. No. E, no i wychodzi na to, że on po prostu z jakimś tam, nie wiem, rzeczywiście jakimś wybrańcem, bo ta roślina jakoś dziwnie zaczęła reagować, no i ta sama końcówka wtedy nabiera sensu, jakby, że on, e, nie wiem, jakoś kontrolował tą roślinę, czy też w tym stylu no, trudno powiedzieć, no, coś zrobił z tą rośliną, no, ale nie wiadomo co. No, Żeby sobie to tak, brzuch, jakby, nie, nie. wiem, świat uratował, czy coś. No, no tak, no, ale tak jakby, no, nie pokazali za bardzo, co się stało. Zwłaszcza, że ta pierwsza próba z rośliną też była taka. E, ta kobieta mówi, że to się cofa, a to wygląda jakby właśnie szło do przodu, jakby kwitło. E, no, więc tak jakby on jakoś, dawał jakąś nie siłę nie wiem, tej no. rośliny czy coś takiego i... No taki trochę po, pokrętny sposób rozumowania. No i też, no, w zasadzie no, niby ta roślina, nie wiem, wydawało mi się, że to ona daje tą energię czy coś, a później się okazuje, że to nie roślina, tylko ci ludzie i, i ta roślina no, niby... Że no tak, to tak, no, to to jest właśnie taki klimat, że on jest niby, ma tyle siły i tej energii, że tak wspomógł tą roślinę, że widać, co się dzieje na samym końcu filmu, czyli niszczy to miasto całe. I to był fajny. motyw, to, to mi się podobało. Aczkolwiek od strony wizualnej te, te efekty specjalne może nie były najlepsze, no ale, ale można... No, mogli zostać jednak w tych jaskiniach. No, koncepcyjnie ta końcówka była fajna. To mi się podobało. Ten las w ogóle, że on idzie przez ten las. Mi się wydawało, w ogóle wydawało, że on w jakiejś lesie lesie jest, a nie w pod jakąś kopułką. Eee, I... i i to jako całość, no, to wydawało mi się całkiem atrakcyjną taką historię, która rzeczywiście no, może nie jest w procentach jakby taka przejrzysta, ale, ale miała na sobie w tyle jakiegoś sensu, że było się przyjemnie. I to mi się podobało. Znaczy tak, no, ten film ratuje klimat tak naprawdę, no ale jak widać po ocenach tego filmu ludzie nie dają jednak ocen za klimat. No. Czyli, czyli tą połówkę za klimat dostał, no, a druga połówka, no, to była taka... Dla mnie była po pierwsze niespójna, po drugie no, bez, bez wyjaśnienia. Takie, takie dziwne science fiction, gdzie ktoś... Nie wiem, nie wiem, czy to na podstawie jakiejś nie, książki. To jest w ogóle pierwsze, pierwszy film tego reżysera i to też jest dosyć ciekawe jak na pierwszy film no, To może, może trzeba mu to wybaczyć no, ja, ja bym znaczy nie, bo to jest tak naprawdę nie reżysera, tylko scenariusza no, to, no, reżyser dał sobie no, fajnie radę z czymś ale czy, teraz czymś jeszcze kosmicznym. zorknałem i on też był jednym z reżyserów było dwóch znaczy, tych tam, z, z scenarzystów z scenarzystów z scenarzystów Aha więc to już mamy po części wyjaśnione to. no tak, no tak trochę no trochę błądzili no takie mam wrażenie, że pobłądzili trochę w tej całej fabule i przez to no stracili no może dużo. rzeczywiście dali bo, bo film, film miał naprawdę no, potencjał m, m, duży, gdyby to wykorzystać hmm. to znaczy oni oni tak jakby nie do końca byli zdecydowani, co z tofą było zrobić, bo... Mm, no to no, no się mówi. No, po prostu zbłądzili w, no, w gdzieś taki, po drodze, no, Tak, no, w takim sensie, że... I, e, nie wiem. Na końcu trochę jest przerost tych informacji, nie? Pojawia się jakby ci żołnierze, on nagle z tymi żołnierzami jest. Y, I jakby ja nie twierdzę, że to mi się nie podobało, ale... Mm, no teraz właśnie na tym rozmawiamy, bo ja właściwie to wczoraj oglądałem, więc jakby czasem na, na zastanawianie się nie miałem za wiele i, i jakby te rzeczy z doświadczenia już tutaj wiem, że podczas tych rozmów tak naprawdę wychodzą nam jakieś wnioski i tak było choćby z nocnym pociągiem z mięsem, kiedy tam takich jakichś dziwnych wniosków żeśmy zaczęli dochodzić w, w trójkę e i ten film właśnie, ja być może miałem większą tolerancję do tego filmu ze względu na tego Stalkera Tarkowskiego może ja właśnie tak to rozpatruję okay. bo film sądzę, że dla większości ludzi może okazać się nudny i też jakby ciężko go rozpatrywać w kategoriach horroru ale wydaje mi się, że do audycji jak najbardziej pasuje ze względu na ten swój taki ten mroczny klimat, taki niepo, niepokojący dosyć. No, no i są potwory, tak. Więc jesteśmy tutaj usprawiedliwieni pod tym względem. Znaczy, ale te, te potwory też były tak pokazywane dosyć łagodnie. Bo w zasadzie tam nie było takich scen, które mogłyby człowieka, nie wiem, jakby ktoś oglądał w nocy i zaczął przysypiać, żeby go nagle coś wrywało. Mm -hmm. Szczególnie, to jest że dosyć naiwne były te sceny, to, tak, kiedy on tam w pojedynkę było. się tłucze z tymi dwoma potworami, a tam cały oddział nie może sobie poradzić yy, z zakładą z podobną ilością, przynajmniej byli uzbrojeni w jakichś zbrojach, czy tam w pancerzach czy co ten tam Ale no, Widzisz, no, on był Ach, sobie. Poradził, po no. no ale widzisz, no kurczę, no, no co, korzenia, jakbyś sobie włożył korzeń do brzucha, to byś takiego efektu nie zrobił, nie? No nie, no na pewno, nie? Znaczy myślę, żebym nie próbował, nie? Albo przynajmniej, nie wiem powiedziałbym przed kamerą, dlaczego to robię, no, gdybym wiedział, ale ja tutaj jakoś nie zdradziłem. To Tam jeszcze dla mnie dosyć takie zastanawiające było jakby, jak on się tam znalazł na tym samym dole, bo z tego, co zrobiłem, to on gdzieś na samym końcu w ogóle tej, tego całego kompleksu tych korytarzy jazdów. No tak, on tam wylądował na samym dnie, jakby właśnie z tymi właśnie najniższymi. Yy. Zresztą on tam w pewnym momencie znalazł się w tej mhm. skrzynce Yy, co tam właśnie tych niby ludzi do yy, no, wyciągania to mam wrażenie, wytrzymali. że jest przypadek trochę tam wszedł, gdzieś tam uciekał i no tak jakoś wlazł w jakąś dziurę właśnie uciekał przed potworami znaczy, no, to chyba po prostu były yy, pułapki na, na, na ludzi takie odniosłem wrażenie no ale jakoś tak z, łatwo sobie z tym poradził to ja nie wiem Nikt wcześniej na to tam nie jeszcze nie... była ta scena kiedy on na tym nagraniu widzi te, te zbroje yy. I, i siebie tak naprawdę zaczyna widzieć na tym nagraniu, I tak ja odniosłem wrażenie że te symbole zaczyna rozpoznawać i coś zaczyna tam łączyć i takie miałem wrażenie tak, on coś, coś z tymi symbolami tam tak, patrzy, tak wrażenie że to po prostu to... jest scena z tym takim naukowcem który siebie nagrywa i później wchodzi żołnierz który gdzieś tam coś przegląda, że to niby jest on ja takie odniosłem wrażenie mhm. No ale to też, tak naprawdę można to skojarzyć na końcu, jak już się okazuje, kim on jest. Jak wchodzą jego koledzy i mówią, o, o cześć, jesteś tutaj, no to ubieraj się, idziemy. No. Znaczy, to było, to było takie fajne ja zwrot akcji, tak, bo jakby, bo ja spodziewałem się, nie wiem, na pewno nie tego się spodziewałem, że on się okaże jednym z nich. To było to. Też, też dziwny był ten motyw z tą kobietą, która jakby pojawia się, a później odchodzi i no tak, bo stwierdziła, że zaczyna się tak, zamieniać w tego potwora, więc... więc to było sobie. dziwne. W ogóle to była taka dziwna scena, że ona mówi, że tyle czasu tam spędziła i to się teraz zaczyna dziać. Tak jak ja nie wiem, się wydawało, że jakby pierwsze, co bym zrobił, to bym starał się wydostać na powierzchnię, a nie uciekać po prostu w te kanały, ale jakby chyba nie możemy analizować psychologii i istot w podziemiach, więc nie wiem, dlaczego tak się stało. Ten film to jakby w połączeniu z tymi wszystkimi kolorami ta cała klaustrofobia tych wszystkich korytarzy też się mocno tam wdawała w połączeniu z tym oświetleniem. Kiedy, szczególnie ta scena, kiedy on ucieka tym szybem z przewodami. To było, to było fajne. Jako w pełni się orientuje, że jeden z tych potworów za nim wchodzi, nie wiem czy kojarzy to scena. No, tak, no co tam po prostu Tak, nie tak. na niego jakoś, tak? Jeśli mhm. tam z To właśnie te, te sceny też, były, też mi się podobały. No ogólnie jak mówię, to jest jakby taka no, dosyć senna podróż przez jakieś niezmierzone korytarze, e, gdzie razem z bohaterem dostajemy trochę informacji i staramy się do czegoś dojść, jak widać. E, nasze próby dojścia, o co w tym chodzi, e, są dosyć pokrętne. W razie filmu nie można oglądać jak ktoś się z tym nie wyspał. Albo może wręcz przeciwnie. No. Na, na kaca ten film, moim zdaniem, jest idealny. Szczególnie. A na kaca tak, no ale jeżeli. No, nie wiem, tak jak ja kiedyś oglądałem często filmy wieczorem, gdzie jak film był słaby, to po prostu odjeżdżałem na samym początku i widziałem tylko napisy końcowe. No ja myślę, że ten film by skończył tak samo, gdyby mnie to, że Czasem po nie powiedzmy. Nie, ten film to jest zdecydowanie film na późny wieczór, kiedy jest cisza spokój i przy światło, świetle można to oglądać, bo w ciągu... Tak, na, na, na pewno tak, efekt będzie to. ciągu dużo dnia to darujcie sobie oglądanie tego filmu i lepiej chyba po zmroku to zacząć oglądać. No zwłaszcza, że jak się obejrze to w dzień, to traci się jakby, ostatnią rzecz, która ratuje ten film. Ja <głos> widzę, że strasznie pesymistycznie jesteś nastawiony do tego filmu. No tak, no bo nie wiem, ja byłem zawiedziony, film się skończył a i no. no i ja byłem. Znaczy ja byłem content tego filmu z tego względu, że.. on był od strony tej wizualnej tego klimatu bardzo fajny. I to nie był film od którego wymagałem nie wiadomo jakich wyjaśnień w tej całej fabule która mimo wszystko tam była A on był na tyle jakby od strony wizualnej tak mi przekonał, że już niewiele więcej tam potrzebowałem tak naprawdę w przeciwieństwie do na przykład ostatniego filmu, o którym mówiliśmy gdzie jakby sam obraz jakby mi nie pomógł za bardzo no tak, nie no tam, tam obraz robił <głos> zupełnie co innego. <głos> no, więc jest to taki dosyć uspokajający film, który. Moim zdaniem, jeżeli się lubi właśnie takie postapokaliptyczne klimaty, Stalker to jest ulubiony film i do, przy okazji jeśli się grał w jakiegoś Bioshocka, to to, to to będzie dobry wybór według mnie. Jakby Paweł, ty możesz jeszcze jakoś podsumować i komu polecasz to. <głos> Nie. Znaczy, nie, to można polecić fanom dziwnych opowiadań science fiction, tak myślę takich, które są trochę takie które nic się wyjaśniają, że można sobie dorobić do tego jakąkolwiek ideologię tak naprawdę, że są pootwierane furtki we wszystkich kierunkach można sobie tam odpowiedzieć co się chce to, to tak takim ludziom myślę, że mi się spodobało Znowu wychodzi, że jakoś, nie wiem, narzekam, nic mi się nie, nie, nie podoba. <grym>, ten... Musimy wybrać następnym razem jakiś taki film, który, nie wiem, mnie poruszył, a to by się nie podoba. To... Jestem, czy są takie? Mm. Jakoś ostatnio, co się do mnie odezwiesz z jakimś <grym> filmem, to... Cię, Możemy sądę, rozmawiać ja tak... o, o symfonii grozy. A, dobra. <grym>, Trzeba <grym>, już... będzie obejrzeć. Nie, symfonia... Symfonia grozy jakby Murnała. To byłby hardcowy tytuł na Kafe Macabra i jakby analizowanie go byłoby dosyć zabawną sprawą. No, jeszcze go nie widziałem, ale tak jak oglądałem Metropolis i jak miałem się spodziewać No ja, ja właśnie Metropolis nie widziałem. Mm. <laughs> Oj, człowiek. No widzisz, to tak jak o Symfonii Grozy. A, ciężkie, naprawdę ciężkie. A. No, no, może się kiedyś odważymy. <śmiech> Na przykład jeszcze gabinet doktora Caligari chciałem spróbować. No tak, tak, tak. Mamy kolejce. taką magiczną listę dziwnych filmów, tak. które mamy zamiar Wam przedstawić. I mam nadzieję, że co Wy. Ale ta lista tak czeka, a nam wpada co chwilę coś ciekawego. O czym tak, wydaje to, mi się, że powiedzie. póki co na szczęście. <śmiech> lista po... listą, a, a no, nie, filmu tam no, nie brakuje. W, w, ciężko żeby brakowało, ale jakby jestem zadowolony przynajmniej, że nie opisujemy tylko kinowych nowości i amerykańskiej produkcji, bo chyba wybór dosyć ciekawy tutaj. Aczkolwiek też opisujemy te gorsze filmy, więc jakby nie, nie mamy na co narzekać trochę francuskich filmów, już teraz na koncie, jedną kreskówkę, czarno-biały film stary, no, więc, nie wiem, trzeba będzie coś wymyślić. Może odkopię ten Kazachstan. Miałem taki jeden horror produkcji z Kazachstanu. No, więc... <grymne> <grymne> to... no, ja ciągle się zastanawiam, jak poszukać tego y, filmu czeskiego Aha. o wampirach. To była raczej komedia, ale... No, nie znam ani tytułu, ani już tam kilka scen pamiętam. W alternatywie wszystko... możemy rozmawiać jeszcze o, wampirach, o łosach wampirów Polańskiego. No też można, też można. Dobra, to co Pawle, będziemy kończyć dzisiaj e, trochę krócej. No, chyba tak. Żeśmy się streścili, bo tak naprawdę nie mieliśmy się za co tutaj zabrać tak naprawdę. To co, to, co mieliśmy chyba powiedzieć, to powiedzieliśmy już. Chyba żebyśmy podorabiali jakieś wątki, o, rozbudowali trochę scenariusz filmu przez te wszystkie odkłady. Nie, formu. wydaje mi się, że jakby zostawmy ten film już samemu <laughs> sobie, wydaje mi się, że słuchacze sami e, to pewnie do niezłych teorii dojdą. No, tak, bo to jest ten film, że można niezły teorię dorabiać, tylko trzeba siąść i napisać. A, a tak może być ciężko. A. Ale jeżeli ktoś lubi klimaty, to jak Zapraszamy Was na forum nasze. Już istnieje pod adresem forum.kafemakabra.pl Tam będziemy też rozmawiać o wszystkich odcinkach Cafe Makabra, przynajmniej o tych, o których Wy będziecie chcieli rozmawiać. Na pewno pojawi się wpis o tym odcinku. No i rozmawiamy sobie tam o różnych rzeczach, więc zapraszamy również na forum. Dziękujemy za wszystkie miłe... I jak również krytyczne komentarze są nam bardzo pomocne ponieważ nasze ego by umarło bez nich a to był właściwie siódmy odcinek Cafe Makabra więc chyba będziemy powoli kończyć tak. nie wiem, nie, nie wiem tak się sennie się zrobiło. <laughs> nie wiem co prawda, kiedy pojawi się kolejny odcinek, ale no, nie wiem, czy tygodniowe wypuszczanie nam się uda, ale. Ale, ale piszcie do nas więcej, tak, to tak. nas motywuje. Wysłuchajcie e, i... propozycje. My też jak dostaniemy namiar na jakiś ciekawy film, to wtedy możemy znaleźć soundtrack do niego i później zobaczyć, kto zrobił ten soundtrack, następnie dojść, kto był jego producentem i przez to dojść do innych filmów. Dobra, no, to był, dobra, no to koniec. To był siódmy odcinek Cafe makabry Jacek Brzydowski z Wrocławia. I Paweł Sirius z Warszawy. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, hej. <śmiech> Cześć Globa e, No, taki no, no, no, no, no, tak no, no, no, no, no, no, no, bardzo dawno mówi, nie tego nie powiem, to myślę, że no, taki... ja to na wideo, jak jeszcze był to na kolorowym telewizorze czarno-białym było, jakieś włącza, nie, nie, nie. coś było takimi, że jedno było albo w czymś tam, nie wszystkie filmy odbierały kolorowe. Ja pamiętam, że to właśnie czarno-białe odbierałem z Ale nie, bo w ogóle jest oryginalny ten film jest właśnie czarno-biały, bo zrobiłem ten z lat 80. więc dopiero wyjmą. Myka, no ja tak, ja, ja, ja też mękuję to, to tego oryginału. Dzień Ja nawet nie ja wiedziałem, że to był rynek. Kurczę, czemu. Ale film to, to był śmieszny dla mnie. To był jeszcze kiedyś taki e, film, też z, z tych samych czasów chyba. Żeby, e, oni oni tak, są e, przy nas. Oni tu są. Tak, co oni, z, oni kuhary, żyją. Oni... O, to bo, był, to był, był świetny film. Się. Strasznie mi podobał jajem, ale naprawdę straszny moment.